Benissany. Uliczne charaktery ocierają się o panny Nie uniknę afery, jak każdy jest tak naćpany Biorę za rękę wiktoria trzymaj się bo spierdalamy Bujam się cały na moro, ona sznuluje miglany. Nie chcę być zauważony, nie chcę być oszukiwany Nie chcę być poszukiwany, nie jestem aresztowany Już nigdy więcej zbugany za szybko zapierdalamy Chyba mam za sobą ogon, to na pewno nie są fani Oni patrzą się wrogo, jestem za bardzo zjarawny Obok. trzymaj się, jesteśmy z wami No zawsze bracie szacunek, ciśniemy z tymi kurwami czy to się opłaci, bo mamy lekkie obawy A pieniądze nie śmierdzą, nauczyłem się od mamy ać płyny wszystko weźrą, nauczyłem się od żaby Traktuję to na serio, bo mamy takie zasady To hollywoodzki wit i te blokowe roszady Staram się upić ty, Ty jeszcze lepiej się bawić Dlatego przychodzisz ty i dlatego jestem znany Z ja palimy po trzy, za chwilę się przesiadamy A Dziś na mieście tylko my i te sportowe Jeździmy dookoła i tylko się przyglądamy Dziś na mieście tylko mej te sportowe Dziś na mieście tylko my To jest bardzo wenisane, To jest bardzo Jeśli atak nie działa, trzeba przypierdolić mocniej Leci mój koleżka, może zrobić trochę głośniej Pracujemy w nocy, tu nikt nie jest bananowcem Jestem jeszcze młodym, ale bardzo mądry chłopcem Nie że się grubo, szanuję każde pieniądze Proszę, jedźmy szybciej, nie może być, że nie zdążę Delikatny cały sujebany białe porsze Nie wiesz jak się cieszę mordo, że w końcu jest dobrze Oby zrówko było, oby była miłość Oby trwała przyjaźń, oby się ułożyło Oby nigdy w życiu się nie powinęła noga Zawsze razem, zawsze z wami mordy piona Tylko naturalny weed, świeży lemon haze Acapulco gold, gandedi purple weed Palimy całą noc, układamy plan Hybrydy OG Kush, Indica Super Skunk Tylko naturalny weed, świeży lemon haze Acapulco gold, gandedi purple weed Palimy całą noc, układamy plan Hybrydy OG Kush, Indica Super Skunk